Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Dzień dobry, pani Małgosia jest naszym gościem, zachowuje w tajemnicy swoje nazwiska, no bo po prostu nie chce. Mówimy o takich życiowych sprawach małżeńskich. Pani Małgosia swoje doświadczyła, a co pani do tej pory doświadczyła? Jestem 25 lat w związku małżeńskim, doświadczyłam 20 lat bardzo szczęśliwego małżeństwa, mamy z mężem dwójkę dzieci. To kawał czasu 20 tak. lat. I uważam, że tak długiego czasu życia nie można zmarnować i zaprzepaścić. I staram się ratować nasze małżeństwo. A pani Małgosiu, mnie interesuje, na pewno słuchaczy będzie interesowało z tymi samymi problemami, bo to się zdarza. Co takiego się gubi i nie widzi, że to się potem rozsypuje w drobny mak przez 20 lat? Gdzieś tam się nam Pan Bóg zagubił przede wszystkim. I z tym wiąże kryzys w naszym małżeństwie że Pan był w naszym małżeństwie nie był na pierwszym miejscu. I myślę, że to jest największy problem. Tak to widzę z perspektywy czasu. A kto poszedł w tango? Pani czy mąż? E, no mąż. Poszedł. Mąż jest w kryzysie. A co to znaczy męski kryzys z Pani punktu widzenia? Że czego mu brakowało? Ach, no to już męża trzeba by spytać, czego mu brakowało. Hmm. Ja starałam się być dobrą żoną Ale myślę też, zastanawiając się nad tym wszystkim Że w zbyt wielu rzeczach męża wyręczałam w domu Mam w tym swój udział Dała mu pani wolny czas Tak, chyba tak I o. może przestał się czuć bardzo potrzebny Aha. Bo byłam taka matka Polka, co Aha. wszystko zrobi Wszystko weźmie na swoje barki No i chyba to nie był najlepszy pomysł no to trzeba uważać, kobiety uważajcie, nie, nie, odpuszczajcie, nie odpuszczajcie różnych zajęć mężczyznom, swoim mężom. Nie warto, bo potem przychodzą pokusy jakieś no, do głowy. A szkoda, bo mój mąż świetnie gotuje, naprawdę. I, i pani Małgosiu, co pani, czeka na niego? Ile to trwa? Oczywiście, że czeka. Ile to trwa? No mąż odszedł 4 lata temu. No czekam na niego, czekam. Ale jak, co pani robi, co żeby robi? wrócił tak? No nie mówię mu hej, wracaj. Czekam tu sobie. Tak. Czekam nie czekając. Jak to lider naszego ogniska i założyciel Sycharu mówi, bardzo mi się to podoba. Robię wtręt, panie Małgosia, w trend panią Agosia do wspólnoty trudnych małżeństw leży. Czekam nie czekając yy, i zmieniam siebie i pracuję nad sobą w tym czasie wolnym. A mąż, ma Pani jakieś kontakty z, z byłym mężem? No, z mężem, nie z byłym. Uf, umiarkowane. Aha. Sporadyczne kontakty. Kochani, stronę podajemy www .y -kropka, tak? .org, tak. Z problemami proszę klikać, znajdziecie pomocną dłoń, tam Was pociągną. Jeśli, macie, je, jeśli jesteście na początku, to, co przeszła Pani Łogosia, na przykład Wam podpowie, co robić po drodze. Poczekajcie chwilę, zaraz wrócimy do rozmowy. Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Wracamy do rozmowy z panią Małgosią o problemach w naszych małżeństwach. Są różne problemy. Ludzie się zakokują, są z sobą razem, potem nie wiadomo, co się dzieje, tego nie widać, gniewają się, kłócą i mówią, mam ciebie dość, mam ciebie dość, rozchodzą się, ale jedna z tych stron jest wierna i czeka na tą drugą stronę. Taką osobą jest Pani Małgosia, która należy do Wspólnoty Sychar. Modli się za męża i mają dwójkę dzieci, to tak krótko dla przypomnienia, i, i, i. Pani Małgosia pragnie, pragnie być razem. Po 20 latach trudno zmarnować 20 lat życia i co zacząć od nowa? Nie, trzeba ciągnąć to, co się zaczęło. Jak to się pani uda? Nie wiem, czy mi się to uda. Nie jest tak, że żyję tylko po to, żeby mój mąż wrócił i żyję tylko tą nadzieją, bo to nieprawda, bo liczę się z tym, że może zdecydować inaczej. Jest wolnym człowiekiem i podejmuje sam decyzję, no ale myślę, że to jest najlepsze dla nas. Ale jak pani postrzega po tych przejściach, bo to są jakieś takie doświadczenia ludzi, sąsiadów, znajomych, świat? Myślę, że jest. Co się dzieje między nami? Myślę, że bardzo łatwo dajemy przyzwolenie na rozwód i że jest taka moda na rozwój, Czy jak jest jakiś kłopot, to nie pracujemy nad tym problemem. Troszeczkę jak z samochodem. Jak się zepsuje stary samochód, to prościej jest ymm, kupić nowy niż naprawiać. A tutaj trzeba naprawiać. Tutaj trzeba coś zainwestować. A co trzeba zainwestować? No przede wszystkim pracę nad sobą samym. Trzeba pracować nad sobą, żeby się zmieniać, żeby być lepszym człowiekiem i lepszym małżonkiem. A pani to w sobie dostrzega, że pani tak, jest dostrzega. lepsza już po tych, po tych paru latach, po czterech latach? Hmm. Myślę, że tak, pracuję nad sobą. Dobrze, pani Gosia pracuje. Kochani, www.sychar.org zapraszam na stronę i poczekajcie do jutra. Jutro też będzie na ten temat, bo to jest temat u nie ma dna. Myśl często o małżonkach znudzonych sobą, aby w drobnych, codziennych sprawach okazywali sobie życzliwość.